Jesteśmy przy czwartym kroku, który brzmi zrobiliśmy gruntowny i odważny obrachunek moralny. Otóż co ten krok oznacza? Oznacza, że chcemy dokonać obrachunku z przeszłością, rozliczyć się z przeszłością, poczynając od uznania prawdy, jaka była nasza przeszłość. Więc uznanie prawdy o przeszłości, zwłaszcza w aspekcie moralnym, no bo ten aspekt najbardziej nas boli, czyli to, cośmy zrobili niewłaściwie i co obciąża sumienie. Bo jeżeli zrobiliśmy coś niewłaściwie, ale to nie obciąża sumienia, z jakiegoś względu za chwilę, no to tak nie ciąży. Najbardziej ciąży zło, któregośmy dokonali, które gnębi naszą świadomość, nasze sumienie, które rani nas i tych, których żeśmy poranili. Więc zajęcie się przeszłością. I to jest bardzo logiczne, bo jeżeli żeśmy uznali w pierwszym kroku, że mieliśmy w naszym życiu poważne problemy ze sobą, z bliskimi, żeśmy sobie z tymi problemami nie radzili, wręcz żeśmy doszli do ściany, uznaliśmy bezsilność, że jak dalej tak pójdzie, to po prostu umrzemy i może z całą rodziną w tej czy innej formie zginiemy. Kiedyśmy poszli poza cudownymi przypadkami, że od razu bezpośrednio Bóg zadziałał osobiście, ale to, to wyjątki. Kiedyśmy poszli do Bożych mądrych ludzi, z tą naszą bezsilnością i dostaliśmy dobre rady, wsparcie i zaczęliśmy mieć iskierkę nadziei, zostaliśmy przyprowadzeni do Boga, żeśmy w Bogu coraz bardziej odkrywali, że On nas najbardziej kocha, już nie powtarza jak, kiedyśmy się z Nim pojednali, Przestaliśmy się chować przed Nim, przestaliśmy się Go bać, zaczęliśmy się coraz bardziej Bogiem zachwycać, z każdym dniem jeszcze bardziej pojednaliśmy się z Nim, żeśmy zrozumieli, to nie On nam syłał krzyże, to my, to my Jemu, chcący czy niechcący, czy, czy bliscy nam syłali krzyże, czy inni ludzie. Więc kiedyśmy z taką zażyłością zaczęli być blisko Boga, korzystać z Jego mocy, to zaczęła się poprawiać nasza teraźniejszość, no radykalnie. Radykalnie. I tutaj chcę, moja pierwsza uwaga, żeby za zacząć robić czwarty krok, muszę mieć już dobrą teraźniejszość. Czyli nie ma szans, żebym w mądry, odpowiedzialny sposób, odważny, roz odważny i roztropny się zmierzył z przeszłością i zrobił sobie obrachunek moralny, jeśli moja teraźniejszość jest jeszcze zła. Czy zła w sensie moralnym, że dalej tkwie w jakimś złu, ale nadal tkwie w złu, czy w sensie takim egzystencjalnym zła, w sensie, że na przykład dalej się daje dręczyć przez kogoś z bliskich, ale nadal się daje dręczyć, no to się nie zabieraj człowieku za czwarty krok. Bo jeszcze zanim moja teraźniejszość stanie się piękna święta, o czym później w kolejnych krokach, to już musi być nowa ta teraźniejszość. A więc już muszę, już muszę być na tyle silny i, i z pomocą ludzi, a potem tym bardziej z pomocą Boga, na tyle już odciąć się od przeszłości, że rzeczywiście to, co było w przeszłości bardzo bolesne, z mojej czy bez mojej winy, jest już przeszłością. Więc jeśli na przykład ktoś nadal yy, odszedł bez od małżonka, dzieci yy, i nadal yy, grzeszy i źle żyje, no to się no to nie zrobisz jeszcze trzeciego kroku, no nie oddałeś swojego życia i twojej woli <coughs> Boga, to nikt nie, no nie może zrobić czwartego kroku. Czyli warunkiem czwartego kroku, bezwzględnym jest zrobienie trzech pierwszych kroków, solidne zrobienie, nie tylko sama chęć, a najbardziej się to przejawia nie przez deklaracje, bo te mogą być szczere, ale nieprawdziwe, tylko to się przejawia przez to, że moje przeszłe życie jest już przeszłością. A kiedy to przeszłe życie, z którym sobie nie radziłem, gdzie byłem bezsilny, jest przeszłością. Gdy mam dobrą teraźniejszość. Gdy mam dobrą... Co to konkretnie znaczy, no to są kolejne kroki, ale minimum tego, co, mogę, co musi być, żebym zaczął czwarty krok, żebym powtarzam zaczął, to jest to, że już się odciąłem... Od... że jak się odciąłem w świadomości, w sumieniu i nie chcę tak żyć, jak do tej pory. Czy to bardzo grzesząc, raniąc siebie innych, czy dając się ranić, myląc naiwność z miłością. Więc nie tylko nie chcę już w tym tkwić, ale już nie tkwię. Ale już nie tkwię. To jest minimum. Jeszcze może nie kocham, o tym później, jeszcze może nie jestem całkiem dojrzały, ale już nie tkwię w błędach przeszłości. Bo nie mogę się rozliczać z przeszłości, Także, i zwłaszcza w aspekcie moralnym, jeżeli to nie jest przeszłość, tylko teraźniejszość. Dalej to trwa. No to nie, to wtedy, jeśli dalej to trwa, a będę się temu przyglądał, żeby się rozliczyć, zrobić obrachunek, no to wpadnę jak i udaż w rozpacz. A więc tu jest absolutny warunek. Tylko z przeszłości można się rozliczać. I, a, bo inaczej, jeśli ta zła przeszłość jest nadal teraźniejszością, a nie tylko przeszłością, no to się załamie. To im bardziej będę się próbował rozliczyć z przeszłością, która trwa, tym bardziej się załamie, a nie rozliczę. I teraz zakładając to właśnie, ale to pilnujcie to we własnym życiu i w życiu <coughs> tych, którym my pomagacie w Sycharze, czyli także w 12 krokach. Że tak powiem, błagam, nie pozwalać ani sobie, ani innym ludziom zacząć robić czwartego kroku, rozliczać się z przeszłością, jeżeli przeszłość jest teraźniejszością. Jeżeli, czy wy, czy tam ci ludzie, do których pójdziecie, nie zamknęli jeszcze przeszłości. Czyli przynajmniej w tym sensie, że nie odcięli się od takich sposobów życia, przy których byli bezsilni. Czyli nie przestali pić, nie przestali śpać, nie przestali zdradzać, czy nie przestali być naiwniakami dają się nawet krzywdzić, to nie być człowiek, nie, nie, nie, to jesteś jeszcze w pierwszym kroku, nawet przed pierwszym krokiem. O no, dalej tkwisz w sytuacji, która cię zabije. No, to, to nie próbuj się z tych sytuacji rozliczać. Najpierw y, musisz się od tych sytuacji odciąć. Y, I teraz, kiedy już daj Boże, ten ktoś, czy każdy z nas, czy, czy ci, do których pójdziemy, y, już nie żyjemy w przeszłości, już zaczynamy mieć nową teraźniejszość. No to wtedy jest szansa zrobić czwarty krok, czy ten odważny, szczery obrachunek moralny z przeszłości, bo ona się z przeszłością, bo teraźniejszość już jest, zaczyna być zdecydowanie inna. Otóż, co tutaj grozi w punkcie wyjścia? No, grożą postawy skrajne, które są bardzo niebezpieczne. Pierwsza skrajność to jest uciekanie od, od moich win, od tego, co zło, złe, złego zrobiłem, i pójście w zaparte. Mówię, Pan bo wszystko tam przebacza, to i ja sobie sam przebaczam, ty mi przebacz, sprawa zamknięta. Różnie tam między nami było, przebacz, sam do siebie mówię, no różnie się do siebie odnosiłem, no ale przebaczam sobie, Bóg jest miłosierny. Więc lekceważenie yy, win z przeszłości i ucieczka od prawdy o sobie, pobłażanie sobie, usprawiedliwianie siebie, wymyślanie tysiące, tysiąca okoliczności łagodzących, no to jest droga do nikąd. To wrócę do przeszłości, no bo ją wybielam. Czy siebie wybielam? Yy, I uciekając od odpowiedzialności za przeszłość, przeszłość powtórzy. Jest takie mądre powiedzenie, że kto nie zna historii, to jest skazany na powtarzanie historii. No tego domyślnie, co najgorsze w, w przeszłości, bo nie wyciągamy wniosków. To samo tutaj. Jeśli lekceważę yy, mo mojej winy czy moje słabości, niekoniecznie wina, ale za chwilę o tym. W każdym razie wybielam yy, siebie z mojej przeszłości, to do całej przeszłości wrócę. To, to już, już kombinuję, już coś ze mną nie tak. A więc mogę być za łagodny dla siebie w tym, w, w punkcie wyjścia tego rachunku moralnego. Mogę być za łagodny, to jest jedna skrajność. I krótko mówiąc, będę oszukiwał samego siebie, że nie było tak źle, jak było, to, to wrócę do tego złej przeszłości. Za mało mnie to boli, jak się okazuje. Jeszcze chyba nie zrobiłem naprawdę kroku pierwszego. A druga skrajność odwrotna, jak zwykle dwie skrajności. Jedna jest zaprzeczenie drugiej, czy odwrotnością drugiej. Druga skrajność to jest dręczenie siebie, czyli przesadnie ostro ocenianie siebie. To też jest możliwe. Przesadnie ostro ocenianie siebie i obaczanie siebie wszelkimi największymi winami. Wmawianie sobie, że wszelkie zło, które było na przykład w małżeństwie, w rodzinie, to jest tylko moja wina. Jestem diabelski i już tylko ty, tyle właśnie mogę uznać, że jestem diabelski, tylko zasługuję na potępienie. No i krótko mówiąc, tak jak u Judasza. Judas sobie zrobił świetny rachunek sumienia, ale świetny, mówię z całą powagą. Zdradziłem niewinnego, nic nie kombinował, a, a mógłby, mógłby się porównywać z, z innymi uczniami, mówić, no, pouciekali, pozapierali się to ja na ich tle nawet najlepiej wypadłem. A co ja z tego zrobiłem? No właściwie to nic. Powiedziałem tam uczątym kapłanom, arcykapłanom, że mój mistrz się modli. No to źle. To pochwaliłem Jezusa. Jeszcze powiedziałem, gdzie się modli, w jakim ogrodzie, o której godzinie. No, no a niech sprawdzą, jak, jak nie wierzą. A pocałowałem potem tam w tym ogrodzie e, mojego mistrza, jak wysłali mnie z żołnierzami. No to co, to pocałować nie można? Jakbym go uderzył, to bym miał coś na sumienia. Ja go pocałowałem, no to jeszcze za, zasługa. No, a oni go aresztowali. No to on a ja, nie ja. Ja tylko podstawowałem Jezusa. Nie kazałem aresztować. A potem dali mi 30 srebrników. No, może mieli nadwyżki budżetowe, może tam przed fiskusem uciekali. No i problem. To, to co miałem wyrzucić? Wykorzystał na dobry cel. Mógł sobie tak rozumować. tysiąc miliony ludzi na świecie tak rozumuje, żeby uciec od oprachunku moralnego. A on uczciwie zdradził niewinnego. I poszedł się powiesić. Czyli to może być druga skrajność, że powiem sobie całą prawdę, ale aż za ostro, nie widząc nawet najmniejszych faktycznych okoliczności łagodzących wpływu środowiska, całej historii itd. Czyli łatwo skrajności, niedojrzałość polega na tym, że jedni siebie wybielają w obliczu złej przeszłości czy błędnej, a drudzy się tak drastycznie obwiniają, może zostaje tylko rozpacz, ale skrajnie przesadnie ostro i myślą, że to jest taka heroiczna miłość, heroiczna uczciwość. Nie no, heroizm polega na tym, że żyje w świecie faktów, a nie w świecie przesady. Czyli tak jak pycha jest czymś złym, analogia, taki pycha pokory jest, tym, jest też czymś złym. Jedni są pyszałkami, a drudzy się chwalą swoją pokorą. Ja to nic wart, ja to dam ostatni, Proszę księdza. Ja to tam takie zero, poniżej zera. No ale po to mi mówi, że protestował. Nie? I, albo żeby manipulować mną, żeby, żeby zbudzić litość, Powiedzmy, powinienem już wzywać, na przykład na powinna już wzywać policję i mąż widząc, że tym razem się Miarka przebrała, może tak właśnie paść na kolana, zmienić strategię. Zamiast bić, zamiast straszyć, widzą, że Miarka się przebrała, może wpaść w taką pokorę, która jest tylko zagrana. Wtedy jest to cwaniactwo, nie, nie ma nic wspólnego z pokorą. Ale to go nie w pełni... Yy, pasująca analogia, bo tutaj jest szczerość nawet w tej drugiej skrajności, że, że tak mi się wydaje, że jestem po prostu diabelski, zrobiłem tyle zła, że już tylko odebrać sobie życie. Teraz co zrobić, żeby od strony pozytywnej, żeby dokonać tego uczciwego, odważnego obrachunku moralnego z przeszłością. Pierwszy warunek lubię powtarzać na starość, że to już jest przeszłość. Będę się tu bardzo upierał. Że tu i teraz już nie robię tego, co robiłem. Czy tego wielkiego zła, grzesznego, czy tej naiwności, że się na przykład jako żona czy mama pozwalałam krzywdzić. Już tego nie ma. To już, to już jest przeszłość. Więc to jest pierwszy warunek. Mogę się rozliczyć rozsądnie tylko z czegoś, co jest przeszłe, a nie z tego, co dalej trwa w, w, tym, w tych złych aspektach. I po drugie, unikam skrajności, jestem wolno skrajności. Czyli ani się nie wybielam, nie pobażam sobie przy tym obrachunku, ani się nie zadręczam. Nie chodzi. To to, że pobażanie jest, jest, jest absolutnym złem i to nie ma mowy, żeby robić czwarty krok, jeśli sobie pobażam, to ta druga skrajność nie jest już tak dla większości, może nawet nie jest już takim oczywistym złem, bo ktoś powie, no ja podziwiam na przykład mojego męża czy moją żonę, że tak się poniża przy całej rodzinie, przy dzieciach, gdzieś tam na spotkaniu jakimś formacyjnym, czy na grupie Sychar, mówi ten mój współmałżonek, jaki był dran, jaki był cudzołożnik, jaki był bandyta i coś tam, i coś tam, to podziwiam. No więc nieraz podziwiamy kogoś za skrajność, za ogromną niedojrzałość. Bo tutaj nie chodzi o zadręczanie. Chodzi o zamknięcie przeszłości, bez zadręczania się. Więc żadna skrajność. I kolejna rzecz tutaj z tych wstępnych jeszcze, w czwartym kroku, to bardzo precyzyjne pilnowanie zasady, że sumienie nie działa wstecz. Bardzo ważne. Sumienie nie działa wstecz. To jest tak jak z prawem. Prawo nie może działać wstecz. Jeżeli ktoś, dzisiaj rząd ogłosi, że, że od dziś są podatki powiedzmy 25% dolny, dolna stawka, a nie 18%, czy ile tam jest, no to nie może możemy skazać za więzienie, że do tej pory płacimy 18%, bo do tej pory było 18%, jeśli się nie mylę. Więc nowe prawo może działać od dziś, a nie może działać wstecz. To samo z sumieniem. Więc przy obrachunku moralnym muszę ustalić, jaki miałem stan sumienia. Mniej więcej, no, nie, nie tak matematycznie dokładnie się nie da, ale mniej więcej, jaki miałem stan sumienia wtedy, kiedy robiłem dane zło, czy kiedy byłem ekstremalnie naiwny, naiwna wobec krzywdiciela. Czy to też było zło? Tylko no, no, z mojej strony nieświadome jeszcze ubrane, jak ja to mówię, w ideologię wielkiej ofiarny miłości. A to była tylko naiwność, która rozpieszczała bandytę i pomagała bandycie pójść do piekła, mówiąc tak twardo, być jeszcze większym bandytą. No ale to ja teraz rozumiem. Teraz rozumiem, że gdybym rozpieszczał czy rozpieszczała bandziora bezlitosnego, no to, to mam wręcz grzech, no, robię coś złego. Ale pięć ale lat temu, dziesięć czy jeszcze wczoraj takie, takiego mądrego sumienia nie tylko uczciwego, ale mądrego jeszcze nie miałem, czy nie miała, Więc sumienie nie działa wstecz. Nieraz przychodzą kobiety. to już przykład inny. Że, proszę księdza, dokonałam aborcji tam 20 lat temu. Zabiłam własne dziecko, jestem morderczynią i po nocach nie śpię od tamtego czasu ani jednej no Może później, jak sobie uświadomiłam, co zrobiłam, no to od tamtego czasu już nie śpię żadnej nocy. Cytuję konkretne panie, które z nich. Miała ponad 80 lat, kiedy mi to wypłakiwała. I że od tamtego czasu nie, nie, nie przyspała ani jednej spokojnej nocy, nie, od prawie 60 lat. Więc wtedy pytanie jest: i stawiam to pytanie, wtedy, kiedy Pani zabijała swoje dziecko, czy miała Pani świadomość, że to jest dziecko? No, nie miałam, Brzezuch Księdza. Wtedy zupełnie zup sobie to inaczej myślałam, że to jest zlepek komórek, jak mówiła Pani Profesor Pewna. Mówię Profesor z ironią, no bo. Powinno się je zabrać maturę nie jako profesorę, bo nawet w podstawówce dzieci wiedzą, że nie istnieją zlepki komórek, tylko organizmy, które mają własne DNA i są zorganizowane. Mają te same składniki, te same minerały, i tą samą wodę. Co mój organizm, ale są małpą czy są rośliną, bo mają inną organizację tychże sposobów funkcjonowania. Nie ma zlepku komórek, więc ale na marginesie żeby się nie znęcać nad trupami ideologicznymi, które próbują innych zabijać. W każdym razie ta pani mówi, że nie, no nie miałam pojęcia, że to było zabijanie dziecka. Mówię, a pani mąż, a tata dziecka, czy, czy, czy kochanek, a w każdym razie tata dziecka wspierał panią, okazywał miłość, pomagał, zachęcał do przyjęcia dziecka, gwarantował, że będzie solidnie wychowywał, i panią wspierał i dziecko przyjmował z miłością. Nie, przeciwnie, kazał mi zabić. No czyli to on jest, mówiąc pani samym językiem, jest współmordercą. Pani nie jest sama odpowiedzialna. Pani ojciec, pani dziecko jest tak samo odpowiedzialne jak pani. Tak samo. Jesteście po 100% obydwoje rodzicami, w 100% obydwoje odpowiedzialni. A ja to, o to w ogóle nie, nie myślałam. Myślałam, że to tylko moja odpowiedzialność, i tak dalej. No więc sumienie nie działa wstecz. Jeśli się rozwijamy, jeśliśmy zrobili pierwszy, drugi, trzeci krok zwłaszcza trzeci, przyszli do Boga i zachwycili się Jego miłością i zobaczyli, że możemy być do Niego podobni, już przynajmniej wstępnie i że możemy kochać i być kochanymi, to wtedy to cośmy, to przy tym, tej obecnej wrażliwości i sumienia, i, i emocjonalnej wrażliwości, i tej szlachetności, która się w nas rodzi, to gdybyśmy teraz ten nasz stan sumienia i naszej wrażliwości przyłożyli do naszych poprzednich czynów. No to to będzie rozpacz. To, to się przyjdzie nam się tylko zabić. Tak czy inaczej. No wpaść w rozpacz. upić i zapomnieć. E, a więc to byłoby okrutne. I wielu ludzi jest okrutnych wobec samych siebie. A, a księża nie reagują, że tak powiem. E, I pozwalają także w konwencjonale, żeby ktoś się oskarżał z przeszłych rzeczy obecnym stanem sumienia co jest okrutne. Więc kiedy ktoś mi się, zwłaszcza ze strasznych rzeczy, spowiada, no to ja wiem, to już jest przeszłość, zwłaszcza kiedy mi jakoś tam pomaga to zrozumieć, to jest przeszłość, no ale pisze, że księdza chce się zmierzyć z przeszłością i, i, i w prawie w Stanach Rozpaczy mi op opisuje tą straszną przeszłość i straszne grze grzechy, przynajmniej w swojej własnej świadomości, to jest, od razu pytam, od razu przerywam tę spowiedź, czy rozmowę połączące z spowiedź, mówię chwileczkę, Taki miałeś stan sumienia i to wtedy, kiedyś to czynił, miałeś taką wrażliwość, taki stan sumienia, a nie, proszę księdza, bo zupełnie odwrotnie. To się rozliczaj także teraz, według tamtego stanu sumienia. Bo inaczej, ja, ja ci robię krzywdę, pozwalając, żebyś się tak atakował, tak strasznie, jakbyś wtedy już to wszystko wiedział co teraz i jakbyś wtedy miał to sumienie co teraz. Więc ja Ci na to nie pozwolę, żebyś mi siebie atakował. Mówił, że jestem diabelski, jestem strasznie grzeszny, jestem najgorszy na świecie. Chwileczkę, kiedyś to robił, miałeś taką... Gdybyś dziś to robił, to mógłbym Ci pozwolić tak na siebie mówić. Ale wtedy, kiedyś to robił, nie miałeś kompletnie pojęcia, że, że, że to jest aż takie zło. No nie miałem. To nie atakuj siebie obecnym stanem sumienia. Przynajmniej nie, przy mnie, ja nie pozwolę Ci wręcz. Ja Ci wręcz nie pozwolę, bo nie będę uczestniczył w gnębieniu Ciebie na no, to nie zasługujesz, no, nikt nie zasługuje na gnębienie, każdy zasługuje na nawrócenie, a nie na gnębienie. Więc nie mówi, zadręczajcie się, gnębcie się waszą przeszłością, tylko się nawracajcie, rozliczcie się z przeszłością, o tym już za chwilę szczegóły, ale nie po to, żeby się zadręczać. No to teraz przechodzimy po tych uwagach, które mi się wydają bardzo ważne w praktyce, przechodzimy już do tego obrachunku moralnego, na tym kroku się sporo zatrzymujemy, bo to jest niesamowicie ważny i bardzo błędnie rozumiany przez ogromną, chyba no, większość ludzi, także tych, którzy robią 12 kroków. Otóż, żeby zrobić ten dogłębny, odważny, uczciwy i bez skrajności, bez poważania sobie i bez zadręczania siebie rachunek sumienia czy obrachunek moralny, to trzeba odróżnić trzy rzeczywistości. I trzy pojęcia w związku z tym, mianowicie krzywda, wina moralna i grzech. To, to trzeba być super precyzyjny w odróżnianiu tych trzech rzeczywistości krzywda, wina moralna i grzech. Otóż, kiedy patrzymy na naszą przeszłość, która boli, czy to dlatego, żeśmy nabroili nagrzeszyli, czy dlatego, żeśmy próbowali ratować grzeszników naszym kosztem i pomylili miłość z naiwnością, w związku z tym też żeśmy pobłądzili. W każdym razie, kiedy nasza przeszłość jest błędna, bo za, za chwilę uznamy, na ile zła, na ile niezła, tylko błędna, to dlaczego jest błędna? No, bośmy wyrządzali krzywdę. Bośmy wyrządzali krzywdę. To jest oczywisty wspólne wszystkim. Więc jeżeli w naszej przeszłości nas coś boli, jest coś do zrobienia obrachunku, to znaczy, że jakieś krzywdy wyrządzamy. Sobie czy tobie, czyli sobie i tobie. I to mogą być bardzo różne formy krzywd. No, najczęściej dwie grupy. Albo byłem krzywdzicielem, albo byłem krzywdzony, ale też krzywdzący. Więc jak byłem krzywdzicielem, to wprost krzywdziłem. Biłem, zdradzałem, poniżałem, wykorzystywałem, gwałciłem i tak dalej. Więc albo krzywdziłem ja aktywnie, czynnie, no, za chwilę się tym zajmiemy, ale krzywdziłem. Albo druga, zupełnie inna sytuacja, ale też z krzywdami, Byłem krzywdzony, na przykład ja żona, tak odruchowo się utożsamiam z kobietami, bo częściej są krzywdzone przez mężczyzn niż same krzywdzą. Oczywiście są kobiety, które potwornie, diabelsko krzywdzą. Tutaj panowie obecni mogą coś o tym dużo powiedzieć wręcz, ale statystycznie rzecz biorąc, także na tej sali to widać, to częściej kobiety są krzywdzone niż są krzywdzicielkami, więc ja tak odruchowo po Panu Jezusie się nauczyłem patrzeć z perspektywy kobiet, stał się mężczyzną Pan Jezus, żeby chronić kobiety przed tymi mężczyznami, którzy zamiast kochać krzywdzą, bo, bo nie przed wszystkimi. Przed tymi, co kochają, nie musiał bronić. W każdym razie, kiedy powiedzmy, jakaś żona jest dręczona przez męża, który pije, bije, zdradza i tak dalej, poniża, to, to on jest krzywdzicielem, to ona się ma rozliczyć ze swoich krzywd, ale jeżeli na przykład żona, czy to dwie skrajności, czy to, co częściej się zdarza, jest wpada w naiwność, w bezsilność, w pobłażanie, próbuje męża dobrocią, delikatnością, czułością, czyli nagradza jeszcze drania za jego błędy, no ale ona nie wie o tym, że nagradza. ona myśli, że w ten sposób go wzruszy i, i pomoże mu się nawrócić. W każdym razie ona go krzywdzi. Bez, bez, absolutnie bez zmywole, ale go krzywdzi, bo go rozpieszcza. i W związku z tym tworzy komfort bycia draniem, jest tak najprościej. Albo druga skrajność, mianowicie ty mnie zdradzasz, to ja Ciebie zdradzam, Ty bijesz, to i ja biję, może in, innymi technikami, czy zadaję ciosy emocjonalne inne tam, w każdym razie mszczę się i wchodzę na Twój poziom, a, a, a nawet jeszcze poniżej Twojego poziomu. Zaczynam już wprost bezpośrednio odręczyć, mścić się, grzeszyć, także Ty, co założysz, to ja co założę i tak dalej, a więc tutaj w reakcji może być albo krzywna przez to, że jestem za dobry czy za dobra dla krzywdziciela, ale to jest też, też krzywda, krzywdza krzywdziciela, albo jestem za zły, mszczę się. Yy, a czasami na przemian trochę tego, trochę tego. Najpierw jestem na za zazwyczaj kobiety za dobra, próbuję dobrocią zmienić krzywdziciela, nie daje rady, jeszcze bardziej mnie krzywdzi, no to wpadam w drugą skrajność, najpierw emocjonalnie, a potem też w zachowaniach i zaczynam się mścić, niekoniecznie z, z radą małżeńską, ale zaczynam się tam moimi sposobami mścić. i Też mogę to dobrze zrobić, mówiąc teraz z oczywiście. Także za boli. A więc, jeżeli przeszłość jest taka właśnie, która boli, która doprowadziła nas do, do ściany, do, bez, do odkrycia wreszcie naszej bezsilności, to znaczy, żeśmy yy, krzywdzili. Albo yy, krzywdzili, będąc sami bezpośrednio w kryzysie i będąc zdraniami, mówiąc z, z uśmiechem, Albo źle reagując na krzywdziciela, źle reagując, czy to naiwnością, czy to zemstą. W każdym razie żeśmy krzywdzili. I to jest współ, wszystkim. No, nie, nie, nie ma kogoś, kto ma bolesną, mówiąc najkrócej, złą przeszłość, która doprowadziła niemal do rozpaczy, w każdym razie do wielkiego kryzysu bólu, żeby nie było krzywd. Rodzaje krzywd, mówię tak, powtarzam, ale to jest tak ważne, mogą być różne. Może to być to, że ja krzywdziłem i siebie i ciebie, będąc uzależniony i tak dalej. Albo, ty albo krzywdziłem jako krzywdzony, źle, źle reagując. Czy to naiwnością, czy to zemstą. Czyli krzywdy wszyscyśmy dokonali. Każdy z nas jest krzywdzicielem. Niektórzy są krzywdzicielami się teraz płakać, bo chcę chce, powiedzmy, jakaś żona powie się, że marno ale sobie uświadamiam, że ja przez, powiedzmy, lata służyłam heroicznie mężowi, draniowi, synowi, draniowi, powiedzmy, narkomanowi, z kolei synowi, a teraz dopiero odkrywam, że ja że ja jestem krzywdzicielką wobec nich. Właśnie w tym jestem krzywdzicielką, co uważałam za moją największą zasługę. Że Pani Boże, oni mnie biją, oszukują, dręczą, żyją moim kosztem, ten, powiedzmy, mąż, ten syn, czy tak czasami córka ślepo zakochana w jakimś prymitywie, który ją ustawia tak, że mnie dręczył własna córka. W pewnym razie ja się poświęcałam moim bliskim. Wydawało mi się, że jestem najbardziej kochającą kobietą na świecie. A teraz ksiądz okrutnie mi uświadamia, że ja jestem krzywdzicielką. Że ja nie, to nie była heroiczna miłość wobec nich, tylko heroiczna naiwność. Ja pomagałam bez złej woli, ale pomagałam moim bliskim żeby byli jeszcze w większym kryzysie. Jestem krzywdzicielką. Więc ym, pierwsze właśnie pojęcie, które jest konieczne, żeby tu się rozliczyć z przeszłością, to jest krzywda. Wszyscyśmy kogoś pokrzywdzili. Yy, pamiętam rozmowy z jakimiś zagorzałymi, małżeństwo zagorzali buddyści i pytam się tej pani, siedzi przy mężu, co panią tak najbardziej pociągnęło do buddyzmu? A wspaniała duchowość, najpiękniejsza duchowość świata, ta buddyjska. ja na czym ona polega? No, żeby nikomu nie zadawać cierpienia, nikogo nie skrzywdzić. Ani ludzi, ani zwierząt, ani owadów, ani roślinki. Więc na przykład jak idziemy gdzieś tam drogą, to ja patrzę, do tego mnie uczą buddyści, patrzę pod stopy, żeby nie nadepnąć jakiegoś owada, który tam przychodzi tą, czy nawet jakaś tam roślinka wchodzi na, na jezdnię, czy na, na tą ścieżkę, żeby nie nadepnąć żeby nie zadawać nikomu i niczemu krzywdy, cierpienia. I mówi, że księdza, pochwalę się, mam kota w domu, mieszkamy z mężem w blokach w Warszawie i, mam, i mamy kota. I żeby kot nie skrzywdził myszki, to ja przywiązałem już tak na stałe Kotkowi na, na takiej tasiemce mały dzwoneczek, i on jak się porusza, to dzwoni. No i wtedy oczywiście myszka ucieka, nie da się złapać, gdyby się pojawiła na horyzoncie. Więc nawet jestem do tego stopnia wierna tej zasadzie nie zadawaj cierpienia, że nawet pilnuję, żeby mój kot nie zadał cierpienia. Ja mówię, proszę pani, a czy pani wie, że pani zadaje cierpienie kotu? Jak to? No tak. Pani dręczy kota, bo on poruszając się z tym dzwoneczkiem, to jest wbrew jego naturze, nie może złapać myszki i nie, to, nie tylko to, jest dla niego ciężarem, utrudnieniem. To jest dla, dla, dla kota rodzaj niewoli i pani zadaje go. Pani dręczy kota. A potem mówię, i mówię proszę pani i proszę pana, jego też spytałem, kto jest dla pana największym, dałem on przyszedł, bo to u mnie była rozmowa, tam w seminarium w Radomiu przyjechali i postawił sobie figurkę buddy na moim stoliku, przed sobą, ale na moim stoliku, nie pytając. Ja mówię, kto jest dla Pana najwyższym ideałem? A on mówi, ksiądz, Budda przyniósłem, nie rozstaje się z jego figurką. Mówię, aha, to jest Pana najwyższy ideał. Czyli chce Pan naśladować buddy? No tak, oczywiście. To jest mój absolutnie najwyższy ideał. Mówię, aha, to Pan porzuci, Ma pan ma, macie dzieci? Mamy synka dwunastoletniego. A, to Pan porzuci żonę i synka. Jak to? Nie, nie porzucił. No jak to? Przecież Budda porzucił żonę synka. Też miał żonę i synka i uwierzył, że go nie ma. Był oświecony jako pierwszy, czyli ten, który odkrył, że go nie ma, że jego istnienie było tylko iluzją nieoświeconego umysłu. teraz jest oświecony i już wie, że go nie ma. Jest tylko kropelką w morzu oceanu, ale go nie ma jako osoba, jako ktoś, kto myśli, kocha, decyduje, nie ma czegoś takiego. Jest tylko ogólny byt, a my jesteśmy kropelkami nieosobowymi, więc on to odkrył oświecony. I uwierzył, że żony też nie ma, że synka też nie ma. To są wymysły, jego wcześniej nieoświeconego umysłu. I opuścił żonę i synka i poszedł się modlić przed, w klasztorze Saolin i myśleć o wszystkim, czyli o niczym, no bo tylko nic istnieje. Więc Pan opuści żonę. No nie, no to, to niech się Pan nie dziwi, że ja się dziwię, że dla Pana ideałem, dla Pana jest nienaśladowanie ideału. Ja chcę naśladować Mu ideał, którym jest Jezus, czyli kochać tak jak On a Pan nie chce naśladować Buddy, no to niech Pan schowa tą figurkę, skoro Pan sam mówi, że nie chce go naśladować. No i schował. W każdym razie powiedziałem, że wracam do tej Pani. Mówię, kiepski jest ten ideał buddyzmu, bo po pierwsze nie da się nie zadawać cierpienia, nie da się czasami kogoś nie skrzywdzić choćby nieświadomie, choćby niechcący. Nawet tych, których najbardziej kocham, nawet tak jestem bardzo szlachetnym człowiekiem. Czasami jakieś nieporozumienie, czasami nie zrozumie, czasami mam gorszy nastrój, czasami jestem przemęczony i komuś tam zrobię choćby drobną krzywdę, Nie da się nie skrzywdzić kogoś, idąc przez to życie po Adamie i Ewie. Więc jest to nierealny ideał. Nie krzywdź, nie zadaj cierpienia. Nie da się. Po prostu się nie da. A po, a po drugie Chrystus proponuje mi nie tylko ideał większy niż nie zadawaj cierpienia, ale realny, Mianowicie kochaj. kochaj. To jest niebotycznie więcej niż ledwie nie zadawaj cierpienia. Kochaj. O tym bycie mówili jeszcze, może w tej konferencji zaczniemy troszkę zdążymy. Kochaj. I zgadzamy się, że jest parę osób na tej ziemi, nie tylko Matka Teresa z Kalkuty, także w naszych czasach, którzy niebotycznie kochają, którzy nas zachwycają swoją miłością. No się pobeczeli, a ja z nimi... Że dali się wplątać w taką ideologię. Więc wszyscy jesteśmy tu obecni na sali krzywdzicielami. Wszyscy. Albo krzywdzimy innych okrutnie, kiedy jesteśmy sami w głębokim kryzysie, już nie będę wymieniał tych form, i krzywdzimy też wtedy okrutnie samych siebie, no, doprowadzając nieraz do śmiertelnego zagrożenia, czy, czy wręcz do śmierci na raty, albo krzywdzimy innych, mając bardzo dobrą wolę. Myśląc, że, że jesteśmy chodzącą świętością, szczerze myśląc, i, i myśląc, że to, co robimy, to nie tylko nie skrzywdzenie bliskich, a to jest ich ratowanie. Yy, a w rzeczywistości ich rozpieszczamy, tworzymy komfort błądzenia i nie wiemy, że to, chodzimy na ich pasku, to im zależy, żeby na przykład wmówić żonie, że jak jest Boża Jezusowa sakramentalna, to, to ma nastawiać policzka i ma się dać maltretować, nawet gwałcić i trwać w tym, i że to jest miłość. No to, to oni do tego dążą, żeby nas tak zmanipulować. Więc, yy, albo jesteśmy krzywdzicielami aktywnie krzywdząc i brutalnie, albo jesteśmy krzywdzicielami rozpieszczając i myśląc, że of heroicznie, ofiarnie kochamy i naśladujemy Jezusa, a nie Jezus nie był naiwny. Yy, albo yy, przechodzimy do kontrataku, że tak powiem, no i potem już krzywdzimy ewidentnie, yy, mszcząc się, naśladując prześladowcę, Kłamiąc, jak on pijąc, jak on czy raniąc, czy zdradzając, jak on nas pierwszy, czy ona nas pierwsza zdradziła. Więc wszyscy jesteśmy krzywdzicielami. Ja też, daj Boże, w jakimś tam niestrasznym stopniu, ale każdy z nas jest krzywdzicielem. Każdy. Więc słowo krzywda się odnosi do, do nas wszystkich. Chociaż są bardzo tu różne, jak widzicie, formy krzywd. Ona najmniej się krzywdą wydaje... To, że, że ja się poświęcałem, że nastawiałem policzka, że dałem się maltretować, że wiele przenosiłem, nie dojadłem, nie dospałem, a próbowałem ratować tego kogoś. Ale to też tego typu ratowanie nie według zasad przypowieści o sunmalotrawnym, któremu ojciec nie przeszkadzał cierpieć, tego typu ratowanie nie jest ratowaniem, bo nie jest kierowaniem się mądrością Boga i jest w związku z tym krzywdzeniem naszych bliskich dobijaniem ich. Co z tego, żeby złej woli? Co z tego, że wręcz w bardzo dobrej woli. Podobno dobrą wolą jest piekło wy, wybrukowane. Ale niech nie, piekło nam nie grozi tym, z tą dobrą wolą. Natomiast skutki doczesne mogą być nieraz piekielne. No, hu, hu, krzywdzimy, kiedy ułatwiamy ludziom w kryzysie być w jeszcze większym kryzysie. I to jeszcze nas dręcząc. Czyli krzywdzicielami jesteśmy wszyscy. Drugie słowo z tego oprachunku, który nam musi bardzo pomagać, czy konieczne jest do obrachunku, to jest wina moralna. Wina moralna. Otóż nie każda krzywda jest winą moralną. Wszyscy tu na sali jesteśmy krzywdzicielami. Powtórzę raz jeszcze. Nie wszyscy mamy winę moralną. Także za krzywdy, któreśmy wyrządzili. Otóż to są dwie różne rzeczywistości. Kiedy mamy winę moralną, my którzy wszyscy, od Adama jesteśmy poza Maryją, jesteśmy grzeszni, jesteśmy ale no Jakbyśmy nie byli grzeszni, możemy być krzywdzicielami, bez grzechu, zaraz to się wyjaśni. Ale krzywdzicielami jesteśmy wszyscy. Czy wszyscy mamy winę moralną? Nie. A jeśli mamy, to każdy w innym, indywidualnym stopniu. Kiedy się pojawia wina moralna? Co, jakie warunki muszą być spełnione, żeby miał winę moralną na sumieniu? Po pierwsze, muszę kogoś skrzywdzić, siebie czy ciebie. To jest jasne. Najpierw musi być krzywda. Bez krzywdy nie ma winy moralnej. Po drugie, muszę siebie czy ciebie skrzywdzić świadomie i dobrowolnie. Świadomie i dobrowolnie. Te dwa warunki i musi być jedno i drugie. Bo jeżeli ciebie krzywdza na przykład świadomie, na przykład żona uderza męża, który ją zdradza, poniża wręcz gwałci, czy dręczy dzieci popijanemu, czy, czy z cynizmu i nie wytrzymuje już i go uderza, no to ma świadomość, że go uderza. Ale to nie jest dobrowolne. To jest działanie pod wpływem afektu, jak to nawet sąd cywilny to, to uznaje, a co dopiero Bołki, co dopiero ksiądz i co dopiero my chrześcijanie, którzy patrzymy w sumienie i w głąb człowieka. Więc jeżeli nawet cię skrzywdziłem, ale i świadomie, no bo wiem, że ci uderzam, na przykład żona, ale, ale to jest działanie niedobrowolne. To było silniejsze ode mnie, boś mnie już tak doprowadził do, do do rozpaczy czy do, do desperacji, na przykład dręcząc zwłaszcza dzieci, już tego nie mogłam ja, ja żona znieść, że złapałam nóż i cię uderzyłam, czy, czy wręcz zabiłam. Więc świadomie to było, wiedziałam, co robię, ale nie, w ogóle nie było wolności, bo, bo we mnie wzbudziłeś tak potworny ból, takie potworne e, uczucie już desperacji rozpaczy, e, współczucia dla, dla dręczonych dzieci że to był ode mnie. Albo odwrotnie. Mam wolność działania, ale nie ma świadomości. Czyli powiedzmy jakaś kobieta no, decyduje się na przykład, że, że się poświęci małżonkowi, który ją dręczy, czy poświęci synowi, czy tacie, czy bratu, który ją dręczy. No, no chce tego uważać za miłość, tylko nie ma świadomości, że to nie jest miłość, tylko naiwność. Więc, żeby była wina moralna, musi być jedno i drugie. Muszę cię krzywdzić, ciebie czy siebie, i świadomie, i dobrowolnie. Jedno i drugie naraz. Jeśli brakuje choćby jednego elementu, to, to albo nie ma winy moralnej, jest tylko krzywda, ale bez winy moralnej, albo wina moralna jest bardzo ograniczona. Bardzo ograniczona. I dlatego przy tych samych krzywdach, powiedzmy, pięć kobiet rozpieszczało swojego dręczącego je męża, czy swojego dręczącego je syna. I pięć podobnie rozpieszczało, czyli krzywdziło tego dręczyciela, bo ułatwiało dalsze dręczenie. To będzie pięć różnych stopni winy moralnej. I jeżeli któraś z nich była na przykład po rekolekcjach, jakichś takich normalnych, niekoniecznie naszych, i już ktoś jej wyjaśniał, że miłość nie ma nic wspólnego z naiwnością i że rozpieszczanie jest nie tylko nie jest miłością, ale jest, jest krzywdzeniem, zwłaszcza odręczyciel, bo takich bardzo szlachnych ludzi można trochę rozpieszczać, to im nie zaszkodzi, to jest wsparcie dla nich. Natomiast przy krzywdzicielu każde rozpieszczanie jest krzywdzeniem dręczyciela. Więc jeżeli ona już to słyszała, a sobie mówiła, nie, nawet, nawet ktoś bardzo mocno to mówił, ona sobie powiedziała, Panie Boże, okej, okay, ty żeś nie rozpieszczał syna manu zdrawnego, bo mu cierpieć, nawet gdyby już w chlewie głodzie i poniżeniu, a ja będę lepszy od Ciebie. No to jak już jest w tym stanie, no to, to masz winę moralną, bo, bo już masz szansę, na, na, na dotarła do Ciebie informacja, jak Bóg postępuje, jak nas uczę postępować, a słuchasz bardziej siebie niż Boga. No i masz tego świadomość. Wręcz mówisz, proszę księdza, ja będę lepszy od Pana Boga w takim razie. No to, to już zaczyna być wina moralna. A, a inna sąsiadka miała jakiegoś niedouczonego księdza, który mówił: Cierp, nastawiaj policzka, daj się dręczyć, módl się, leż krzyżem, nawet niech cię gwałci. Ten, ten twój mąż, to w ten sposób go zmienisz. I tak Bóg ci go zesłał i Bóg chce, żebyś tak cierpiała. No, no więc tak zmanipulowana i rozpieszczająca męża nie ma żadnej winy moralnej, bo ona nie miała świadomości, że to, że to nie jest dojrzała miłość. Czyli żeby była wina moralna, musi być świadomość i dobrowolność. I teraz na ile, teraz rozumiemy, patrząc wstecz, ale właśnie teraz już dojrzalsi, to teraz możemy to ocenić, jako tako przynajmniej, na ile byliśmy bardzo ograniczeni świadomości i na ile byliśmy bardzo ograniczeni w wolności, zwłaszcza przez emocje, no to na tyle jest też mniejsza odpowiedzialność moralna. W tej samej proporcji. I mo, Może być tak, żeśmy popełnili wielkie, wyrządzili komuś czy sobie wielkie krzywdy i nie mamy żadnej winy moralnej. A może być tak, żeśmy wyrządzili średnie czy nawet średnio mniejsze krzywdy, a mamy poważną odpowiedzialność moralną. Bośmy to robili całkiem świadomie i całkiem dobrowolnie. Więc tutaj musi być brane i głębia krzywd i stopień wolności świadomości. I strzeszmy się przed każdą, powtarzam, skrajnością. Niedobrze jest sobie poważać w tym obrachunku moralnym, ale no jak sobie poważamy, no to się nie mobilizujemy do zmiany i się wskazujemy na przeszłość, ale też jest niedobrze się zadręczać. To jest diabelskie wręcz. I sobie wmawiać, że mam większą winę moralną niż, niż, niż mam, bardziej większą niż była moja świadomość i wolność, no bo się wtedy zadręczam, nie mam siły się zmieniać, bo się zadręczam. Więc jak sobie pobłażam w obrachunku moralnym, to nie mam motywacji do zmiany, no bo się wybielam, nie ma problemu, krótko mówiąc, nic się nie stało, Polacy. A jak z kolei przesadzam z, tym, z tą oceną mojej winy moralnej, no to się mogę zadręczyć. I wtedy mam motywację do zmiany, ale nie mam siły do zmiany się życie I się mogę przekreślić. Więc tu musi być tylko prawda wyzwala. Nie, nie, nie ucieczka od prawdy, po sobie, ale też nie przesadzanie z prawdą. W sensie, że ja chcę większej prawdy niż prawda, że tak powiem. Żadna skrajność. Żadna. Obciążanie, zadręczanie siebie, wymawianie sobie większej winy niż mam, nie jest prawdą. To też jest forma ucieczki od prawdy. Co z tego, że taka wzruszająca, chciałbym się chciałby być w pewnym aspekcie, patrząc z boku, ale destrukcyjna, jak wszystko, co nie jest ścisłą prawdą. Więc ani poważanie w ocenie winy moralnej, w ocenie stanu świadomości i wolności ówcześnie, tych krzywdziłem, ani zadręczanie siebie, wmawianie sobie większej odpowiedzialności winy moralnej niż, niż mam. I wreszcie trzecie słowo, takie już najważniejsze tutaj. No, wszystkie są tu ważne, ale takie najgłębsze, że tak powiem, grzech. Ktoś powiedział wina i grzech to jest to samo. Nie, nie, to absolutnie nie to samo. Absolutnie nie to samo. Otóż winę moralną mają wszyscy ludzie, którzy mają jako takie używanie rozumu i jaką taką wolność. Także ateiści, także dzieci, także chorzy psychicznie, na ile ta choroba psychiczna nie jest aż tak destrukcyjna, że całkowicie niszczy świadomość i wolność, no to bardzo rzadko jest, że aż tak. Ktoś jest chory psychiczny, że w ogóle już nie ma świadomości moralnej i nie odróżnia do prodzła. Od Więc winę moralną zaciągają wszyscy ludzie, począwszy gdzieś tam od szóstego, siódmego roku życia, czasami nawet wcześniej. I, i, I także ci, którzy się deklarują jako ateiści, jako agnostycy, jako ludzie, którzy nie mają żadnego związku z religią, bo wina moralna ma bezpośredni związek z naturą człowieka i nie wymaga aż osiągnięcia religijności, duchowości, moralności. Wystarczy sam, sam fakt, że jestem człowiekiem i w takiej fazie, w której powinienem i mam szansę używać myślenia i, i mojej wolności. I w związku z tym żadnego zwierzęcia nie wsadzimy do więzienia. Jeśli pies pogryzie nas, to nie odpowie pies, tylko właściciel psa bo pies nie ma świadomości ani wolności, więc nie ma odpowiedzialności. Natomiast jeśli właściciel powie, ale jestem niewierzącym, to, to i tak przecież pójdzie do sądu, i tak będzie miał, sąd nie będzie się tam zagłębiał w winę moralną, ale będzie się zagłębiał w odpowiedzialność karną. Ale i odpowiedzialność karna, i wina moralna, chociaż są bardzo różnymi aspektami, wynikają z, z tej samej ludzkiej natury, ze świadomości i wolności. Miałeś człowieku świadomość, że ten pies gryzie, miałeś wolność podejmowania określonych decyzji, na przykład, że go trzymasz w kagańcu, jak na dworze i na, na, na smyczy i tak dalej. Nie skorzystałeś z tego. Zrobiłaś, dokonałeś przez to, przez Twojego psa dokonałeś krzywdy, czy przez psa, czy przez samochód, który kierowałeś po pijanemu. To samochód przecież kogoś rozjechał i, i ranił, a nie Ty osobiście, ale to Ty odpowiadasz, nie samochód. Więc wina moralna jest wynika bezpośrednio z ludzkiej natury. I tutaj przed winą moralną, ten kto kogoś skrzywdził w miarę świadomie i w miarę dobrowolnie, że tak powiem, nie, nie wywikła się z winy moralnej. Natomiast co znaczy grzech? Otóż tutaj to, trzeba być bardzo twardym i precyzyjnym. I od razu posmutniałem, bo sobie uświadamiam, jakie głupie definicje grzechu daje większość księży, przynajmniej wielu. Ale nawet jakieś katechizmy, jakieś tam, z których się dzieci uczą, dają bardzo błędne definicje grzechu. Po prostu błędne, no to się popłakać można. No, taka klasyczna, którą wmawiamy dzieciom i młodzieży, przed pierwszą konią już dzieciom, a nawet jeszcze wcześniej, że grzech to jest obraza Pana Boga. Chyba to każdy słyszał taką definicję. Ja też jako dziecko nie protestowałem, nawet jeszcze w seminarium nie protestowałem, chociaż już wiedziałem, jako kleryk, już wiedziałem, że coś tu nie gra, No ale jeszcze nie do końca wiedziałem, o co tu chodzi. Więc grzech to nie jest obraza Pana Boga, bo Pan Bóg się nigdy nie obraża. Pan Bóg smutnieje, Pan Bóg cierpi, kiedy grzeszymy, a nie obraża się. Więc w ogóle w Bogu nie ma coś takiego jak obrażanie się. Jest tylko albo radość, kiedy kochamy, jesteśmy kochani, albo cierpienie, kiedy nie kochamy, czy kiedy nie jesteśmy kochani. Więc Bóg ma tylko do tyle do wyboru, ten kto kocha. Albo się cieszy razem z nami naszą radością naszym, radosnym życiem, albo cierpi razem z nami. Także wtedy, kiedy cierpienie wynika z naszych własnych grzechów, uzależnie, kiedy sami się zadręczamy, to, to, ale się zadręczamy, a On nas kocha, no, to cierpi z nami. Nigdy się nie obrazi, nie, nie ma coś takiego. E, tylko ten, kto kocha, się nie obraża, tylko albo się cieszy ściszącymi, cieszącymi, albo płacze z płaczącymi i tyle. Nie, nie, ma innej, nie, nie ma innego manewru, że tak powiem. I inny, taka, inna taka definicja klasyczna grzechu, że grzech to jest naruszanie Bożych przykazań. No tak, ale to, to, to po pierwsze, to, to, to nie w samym naruszaniu przykazań jest istota o tym za chwilę. A po drugie, to się naruszanie przykazań jako grzech się by odnosiło tylko do tych, którzy znają przykazania, więc patrząc na sąsiadów, którzy są poganami, jeśli tacy są i prawie nie znają. W każdym razie nie. nie, nie, nie nie interesują się dekalogiem, no to, to się do nich to by nie odnosiła. A, a, a tu trzeba by tak porozróżniać, więc to też jest co do zasięgu, kogo obejmuje ta definicja, byłby już problem z ustaleniem. No a poza tym o, chodzimy po obrzeżach, nie tu jest istota grzechu. To co jest w takim razie istotą grzechu, kiedy w ogóle może się pojawić grzech? Otóż grzech się może pojawić dopiero wtedy, kiedy mamy więź z Bogiem. Kiedy nie mamy więzi z Bogiem, może mieć winę moralną, nawet straszną, która nas zadręczy, jeśli w sumie nie działa jako tako. Ale grzech jest tylko wtedy możliwy w ogóle, kiedy mam więź z Bogiem, kiedy już wiem, to cośmy sobie wczoraj uświadamiali po raz kolejny, że Bóg mnie kocha niesamowicie, za nic nieodwołalnie, nad życie dosłownie, a więc kiedy już to wiem i kiedy wiem, że Bóg do tego stopnia kocha mnie i ciebie, że się z nami utożsamia z naszym losem, nie tylko to aż do tego stopnia szalonego, że Jego los jest dla Niego mniej ważny niż Twój, mój los, że nasz los jest ważniejszy niż Jego własny los. Ale jeszcze idzie dalej Bóg. utożsamia się z naszym losem. I cieszy się, jak my się cieszymy, i cierpi, jak my cierpimy, i to samo z innymi ludźmi, więc utożsamia się z naszym losem. Ale nie tylko, że się utożsamia tak psychicznie, że tak powiem, przez empatię, tylko się utożsamia także fizycznie. On jest w nas, My w nim się poruszamy, jesteśmy. On jest z nas, dzięki Chrystusowi to wiemy. W Eucharystii fizycznie wchodzi w nas, ale on cały czas jest także fizycznie w nas, bo jest, jest aż tak nas kocha. Jesteśmy jego ukochanymi dziećmi, kochanymi nad życie. Więc się z nami nie tylko psychicznie, to samia duchowo, empatycznie, ale fizycznie. Jeżeli ja ciebie uderzam, to najpierw uderzam Jezusa, który jest w tobie bo on, wszystko, coś uczynili jednemu z tych moich najmniejszych to mnie się uczynili otóż kiedy to do mnie dochodzi do mnie chrześcijanina już w tym przypadku konkretnie kiedy wiem, że Bóg tak szaleńczo kocha mnie i ciebie że jest we mnie i w tobie i że wszystko co czynię tobie i sobie to czynię jemu najpierw kiedy już to wiem, bo tak szalenie kocha kiedy już na przykład ja mąż wiem że jeżeli uderzę żonę to najpierw uderzam Jezusa. Najpierw. To mój cios idzie przez Jezusa. On, on jest jej tarczą, tej mojej żony. Jest przed nią, jest w niej, jest przed nią. I kiedy ją uderzam, najpierw cios idzie w Jezusa. I Jezus cierpi niebotycznie bardziej niż moja żona krzywdzona przeze mnie, bo ją niebotycznie bardziej kocha, niż ona sama siebie w stanie pokochać. Czyli najpierw zadaję cios Bogu. To samo, jeżeli siebie krzywdzę. pijam się, ćpam, łamie, małżeńską, wchodzę na fatalną drogę, zdaje się synem marnotrawnym i siebie dręczę, to najpierw i przede wszystkim dręczę Jezusa, który jest we mnie, który mnie do tego stopnia kocha, że się ze mną utożsamia, Nie z moim zachowaniem, ale z moim losem się utożsamia, z moją sytuacją, z moim cierpieniem. Tylko, że ponieważ kochanie też bardziej, to bardziej cierpi. I, kiedy, I już to wiem, to jest absolutny warunek, żeby w ogóle grzech był możliwy. Że już odkryłem Boga, który do tego stopnia kocha mnie i moich bliźnich, począwszy od bliskich, że się ze mną i z nimi utożsamia, że dla nich dla mnie starczą, że każdy ciast, który zadaje im i sobie, to jest zadawaniem najpierw niewinnemu Bogu cierpienia i dręczenie niewinnego Boga. I mimo to cię dręczę, na przykład żoną, mężu, to wtedy mam grzech, ale dopiero wtedy. Otóż chcę powiedzieć, że z winy księży prawie nikt z chrześcijan nie ma grzechu bo księżeń nie wyjaśniają, co to jest grzech. Nie doprowadzają nas do tego punktu. Nie też żaden księż do tego punktu nie doprowadził. Sam musiałem to odkrywać. A miałem wspaniałych księży i od, od dzieciństwa. Ale żaden w tym aspekcie, czym jest grzech, nie doprowadził mnie do tego punktu. Musiałem sam odkrywać. Parę lat temu to, to odkryłem. Dopiero. Ja też prawdopodobnie w sensie ścisłym myśląc za. Czasy wcześniejsze nie, nie, mogę mieć winę moralną, ale nie grzech. Bo nie wiedziałem, co to jest grzech. Co jest istotą Więc grzech jest tylko możliwy w świecie osób związanych z Bogiem i tylko wtedy, kiedy te osoby związane z Bogiem już wiedzą, do jakiego punktu niesłychanego Bóg nas kocha. Powtórzę, do tego punktu, że jest w Tobie, we mnie, że wszystko, co czynię Tobie sobie, czynię najpierw i przede wszystkim Bogu. I jeśli to już wiem, co prawie nikt nie wie. No teraz już wy wiecie. Ja teraz powiem, czy to jest dla was dobre, czy złe. Jeśli to już wiem i od, i od dziś po wyjściu z tej konferencji zadam krzywdę komuś, czy sobie, to, to wtedy mogę mieć grzech. Jeśli zadam świadomie, dobrowolnie. Tamte warunki trwają, tylko tu dochodzi nowy warunek. Więc jeśli już teraz po tym, co powiedziałem, komuś zadam cierpienie, wyrządzę krzywdę, świadomie, dobrowolnie, już to wiedząc, że krzywdzę wtedy przede wszystkim i najpierw i przede wszystkim Boga, to wtedy mam grzech. I dopiero wtedy. Prawdopodobnie nikt z was do tej pory nie miał żadnego grzechu, bo o tym nie wiedział. Nie z was, najwinko, z winy nas księży, któryśmy powinni to wyjaśniać. I teraz ktoś powie, o Księży Marku, to właściwie to lepiej, jakby ksiądz o tym nie mówił. Bo teraz jak nam to ksiądz wyjaśnił, no to, to dopiero teraz możemy zacząć grzeszyć i teraz musimy mieć dużo wyższe kryteria rozrachunku moralnego. Od dziś to lepiej może by ksiądz nam tego nie mówił. Nie. Otóż wprawdzie, kiedy już to wiemy, rośnie nasza odpowiedzialność moralna, bo sięga nie tylko winy moralnej, jeśli będziemy krzywdzić, ale sięga aż grzechu, już więcej nie może. Ale też mamy, dzięki tej wiedzy, którą dałem, mamy największą obronę przed grzechami największą obronę. Czyli im bardziej wiem, o co tu chodzi, że to nie tam obrażanie Pana Boga, nie tam jakieś łamanie teoretycznych zasad, tylko zadawanie ciosu samemu Bogu, który Ciebie i mnie kocha nad życie i się z nami samia, a dopiero potem przez, przez serce Boga przechodzi cios w człowieka, a to na drugim miejscu krzywdzę człowieka. Więc kiedy już to wiem, to nie tylko rośnie moja odpowiedzialność aż do poziomu grzechu, czy do najwyższego możliwego poziomu, ale też rośnie moja mobilizacja, by nie grzeszyć. Bo już wiem, kogo wtedy skrzywdzę, jeśli zgrzeszę, że najpierw i przede wszystkim Boga. Powiedzmy, jeśli jakiś mąż, łatwiej mi jest już panowie wybaczcie, że tak już patrzę z kobiet, no, ale Jezus mnie tego uczy. Więc, a także to, że nieobecni nie, nie tu mężczyźni krzywdzą kobiety strasznie, tu obecni są krzywdzeni przez kobiety, przynajmniej po części, ale nieobecni... To są krzywdziciele straszni, dlatego więcej tu jest ofiar płci pięknej, niż płci tej alternatywnie pięknej, ale to jednak starybka. W razie, kiedy mąż nie wie, że Bóg do tego stopnia kocha i jego, i jego żonę, że kiedy krzywdzi siebie, czy żonę, no weźmy ten przypadek żony, to najpierw zadaje cios Bogu, to mu łatwo jest krzywdzić żonę. To mu łatwo jest krzywdzić żonę, dręczyć, bo nie wie, że, że najpierw uderza Boga, bo nie wie tego. Jakby wiedział, to by, no to za chwilę. W każdym razie łatwiej jest mu dręczyć żonę, bo jeszcze sobie, jak, jak jest w kryzysie, jak ma ochotę dręczyć, w sensie tym spontanicznie, bo jest nieszczęśliwy, więc jest agresywny, i tak dalej, to sobie jeszcze do tego łatwo dorobi, łatwo dorobi ideologię że no wprawdzie, proszę księdza, zdradza moją żonę, czy bije, czy poniżam, czy oszukuje, ale wie ksiądz, ona nie jest taka idealna, czasami przypaliła zupę, czy przesoliła, czasami dam dzieci nie wyciszyła, kiedy przyszedłem zmęczony z pracy, czasami jakiś papro znalazłem na podłodze, no wie ksiądz, ona właściwie to zasłużyła na to. Jest takie straszne przysłowie w Neapolu, ale straszne, to też, to no, nawet jako uśmiech, to boli mnie to mówić, no ale powiem, po włosku to brzmi za quando tornia casa, picia tu amolie, lejsa To ładnie brzmi po włosku. Po polsku tłumacząc, kiedy odchodzi mężczyzna do mężczyzny, mówi, kiedy wrócisz do domu, to pobij twoją żonę, ona już będzie wiedziała za co. Więc no straszne, to nawet, nawet jako dowcip się nie da powiedzieć normalnie, bo ból, ból serca. Ale chodzi o mentalność nie tylko muzułmanów także wielu mężczyzn niby katolickich. Otóż, kiedy nie wiem, że krzywdzą Ciebie, przy okazji siebie, ale krzywdzą Ciebie, najpierw zadajcie od z Bogu, to mi jest dosyć łatwo Ciebie skrzywdzić i sobie zawsze dorobię łatwo do tego ideologię, że w tej czynej wersji zasłużyłeś, zasłużyłaś. Natomiast kiedy już wiem, że najpierw bije niewinnego Boga, a to już musiałbym być strasznym draniem, żeby to robić to już mi ręka tak łatwo nie pójdzie, żeby cię uderzyć, już mi nie pójdzie tak łatwo pójść do kochanki czy do kochanka, kiedy wiem, że robiąc coś, wyrządzając tobie krzywdę, najpierw uderzam kompletnie niewinnego Boga, który ciebie i mnie kocha nad życiem. To muszę być już właściwie nieskończonym, nie tylko skończonym, nieskończonym draniem. To mało jest takich. Więc gdybyśmy my księża od dzieciństwa wyjaśniali, od dzieciństwa, już dzieciom o co tu chodzi, że Bóg Ciebie, chłopczyku, Ciebie, dziewczynko, tak kocha i każdego obok Ciebie, kolegę, koleżankę, rodzeństwo rodziców, dziadków, że jest w nas, jest dla nas tarczą i jeżeli uderzamy czy słowem, czy zachowaniem kogoś z ludzi, to uderzamy najpierw w Boga, który nas tak szalenie kocha i który tak wtedy cierpi, to, by, to byśmy ratowali ogromną większość i dzieci, i młodzieży, i dorosłych przed krzywdzeniem ludzi, gdyby to wiedzieli odpowiednio wcześnie. No ale my już to wiemy i dlatego nie złośmy się, że już to wiemy, tylko realizujemy to w życiu. Więc kiedy podchodzimy do drugiego człowieka, czy do samego siebie czujemy, że w nas jest złość, agresja, choćby żeby odreagować, bośmy zostali skrzywdzeni, także przez samych siebie jest ochota, żeby odreagować na samym sobie i podciąć sobie żyły w tej innej wersji, to wtedy sobie powiedzmy stop, Marku. Kogo teraz idziesz zranić? Samego Boga i przede wszystkim Boga. Niewinnego. Jest takie przepiękne opowiadanie, które wykorzystuję, w, w, kiedy jestem z dziećmi na jakiejś konferencji, czy rekolekcjach i mówię w największym skrócie. W jakimś królestwie umiera król, jego żona królowa umarła też wcześniej już przed mężem królem i zostaje tylko ośmioletni synek, jedyny. No i przed, po żałobie przychodzą ci ministrowie którego synka, powiedzmy Maciusia, i mówią, Maciusiu, musisz zostać nowym królem. Tata zmarła, mama już wcześniej zmarła, teraz ty jesteś jedynym następcą tronu, musisz ty być teraz królem. A Maciuś mówi, ale ja nie umiem, ja, ja nie, tylko mi się płakać chcę po śmierci. Najpierw mamy teraz taty, ja nie umiem nawet jeszcze dobrze pisać, ja nie mogę być królem. Musisz, bo jeżeli nie będziesz królem, nie dasz się ukronować, nie będziesz władcą, to będą wojny domowe, będą jedni zabijać drugich, walcą władzę, będzie masakra. To dzieci mówię to innym językiem, a to mówię w skrócie. No i wtedy Maciuś się przestraszył, bo kochał ludzi, nie chciał, żeby były tam walki o władzę i tak dalej. Mówi, no to dobrze, ale będziecie mi pomagać? No oczywiście, no to pod tym warunkiem. No i mówi, to teraz już jako król, to chcę spytać, czy mamy jakieś problemy w państwie, no bo ja nie, nie znam się. Tak, mówi minister sprawiedliwości, mamy straszny problem. Mamy wielu bandytów, napadają, radują, biją, Czasami zabijają. No, dzieci mówię to tak delikatniej, ale tu mówię w skrócie do was. Yy, więc mamy straszny problem. No i wtedy Maciuś, mały, niedoświadczony, pokorny, mówi no to macie jakiś pomysł, co zrobić? Tak, mówi minister Sprawiedliwości, ogłoś królu Maciusiu, twardsze prawo niż do tej pory było, a my to tam na rynku w twoim imieniu przeczytamy na głos z werblami i tak dalej, że odtąd na przykład, jeśli ktoś ukradnie koledze kalapkę, to dostaje 20 ciosów, powiedzmy, w siedzenie, 20 klapsów od najsilniejszego tam mężczyzny w całej wiosce. A jeżeli ukradnie dwie kanapki, to mu odcinamy palca, a jak ukradnie pięć kanapek, to odcinamy rękę. Tam do dzieci, w zależności od wieku, mówię to delikatniej. Kazan już tu mówię, o, o co chodzi. I król Maciuś mówi: A jak tam ktoś kogoś pobije, no to 20 lat więzienia. A jak drugi raz pobije, kara śmierci. A król Maciuś 8 lat mówi, nie panowie, to nie zadziała, ja się na to nie zgadzam. Bo no to masz jakiś pomysł, już tam się obruszyli. Tak. Ogłoście co następuje, że ja Maciuś pierwszy, król, nowy król ogłaszam, że jeśli od dziś ktoś w moim królestwie zrobi coś złego, to ja pójdę do więzienia. Ja król Maciuś pierwszy. I wtedy tłumaczę tym dzieciom, ale na dorosłych tak samo to chyba działa. Mówię, i, i, jak sądzicie, zmienili się ludzie? Oczywiście, że tak. Bo jeżeli byśmy zaostrzyli kary, to wtedy tamci tylko będą sprytniej uciekać, czy sprytniej przygotowywać krzywdę, żeby się nie dać złapać. Natomiast jeżeli Maciuś, król ośmioletni ogłosił, że to on pójdzie do więzienia za, za każdą krzywdę, którą ktoś komuś w jego królestwie wyrządzi, i sobie powiedzmy, jakiś bandyta to słyszy to sobie powie, no tak, ludzi na ulicy tam obcych, nieznanych mogę pobić, mogę okraść, moich bliskich nawet mogę skrzywdzić, ale żeby skrzywdzić mojego króla, ośmioletniego Maciusia, który tak bardzo nas kocha, jak to widać, nie. Aż taki trań to ja nie jestem. No i potem pytam się dzieci, czy jakiś król w historii ludzkości wpadł na taki pomysł, żeby ogłosić, wy wyrobicie krzywdę, a ja, a ja cierpię. To zwykle mówią, że nie, nie było mi, był Pan Jezus. Król Wszechświata, który właśnie to zrobił. Wy krzy, krzywdzicie, no najpierw mnie, bo tak kocham, że się z wami to samiam. Nie, nie przestanę was kochać, nie będę się mścił, będę się dalej, yy, będę cierpiał z wami. Kiedy kogokolwiek skrzywdzicie, to najpierw mnie skrzywdzicie. No i kiedy to wiemy, to nam tak się wyzwalamy od chęci skrzywdzenia kogoś z ludzi, wiedząc, że wtedy byśmy skrzywdzili Boga. Więc yy, tu, tu jest pójście w głąb. A przynajmniej dla nas, którzy zrobiliśmy uczciwie trzeci krok, czyliśmy odkryli Boga, który aż do tego stopnia kocha, że się z nami utożsamia i się utożsamia ze wszystkimi innymi ludźmi wokół nas. Który do tego stopnia kocha, że kiedy kogoś z ludzi krzywdzę, krzywdzę najpierw Boga i jemu niewinnemu Bogu zadaję cios. No to, mnie, to mnie bardzo wtedy mobilizuje, żeby już nikogo nie krzywdzić, samego siebie też nie. Natomiast to się nie może odnosić do przeszłości, bo w przeszłości aż takiej świadomości nie miałem. Więc krzywdzicielami, podsumowując, jesteśmy wszyscy. Winę moralną mamy w proporcji do świadomości i wolności, z jaką żeśmy te krzywdy wyrządzali sobie czy innym. A grzech to możemy właściwie mieć dopiero dziś. Ale raczej nie będziemy mieli, bo jesteśmy tak wzruszeni Bogiem i Jego miłością, że to będzie nas świetnie chronić. Nie ma żadnej wątpliwości nic bardziej nie chroni. Ani strach przed piekłem, ani mówienie, że to jest obraza Boga. Jak się Bóg obraża, to nie się obraża to to to Nie motywuje do, do pracy nad sobą. Natomiast aż taka miłość, tak? No, no nie ma już większego motywu do, do tego, żeby pracować nad sobą, żeby już nie powtarzać przeszłości, żeby już nie krzywdzić nawet bez złej woli. E, niby ratując kogoś, czy próbując, bo wiemy, że aż tak nas, nas Bóg kocha. Ciebie mogę skrzywdzić, siebie mogę skrzywdzić, ale Boga to nie. to Taki drań to nie jest. To. A nie mogę skrzywdzić ciebie czy siebie, nie krzywdząc najpierw i przede wszystkim Boga. I już to wiem. I to jest dla mnie najlepsza ochrona przed, przed grzeszeniem. Także no tu, od razu chcę wyjaśnić, że jutro konferencja będzie już tylko odpowiedziami na pytania. W związku z tym, cokolwiek jest niejasne, teraz nie chcę przerywać wątków, ale co jest niejasne, jak na przykład, kiedy mówiłem, że Bóg nie syła nigdy cierpienia krzyży, czy kiedy to robię te rozróżnienia tutaj, to sądzę, że jest sporo pytań wątpliwości. Jutro. I jutro będzie i pisemnie, i ustnie można pytać. Więc ostatnia konwencja będzie, chyba że będzie za mało pytań na to coś, to od siebie. Ale gdzie macie wątpliwości, to zanotujcie sobie w zeszytach czy w sercu i... i jak ktoś chce, to usnie, jak nie ma problemów, a jak chce woli na kartce, to, to przygotujcie kartki, możecie tu od razu podrzucić, ale to jutro po śniadaniu czy po pracy w grupach wręcz. W każdym razie od razu zapowiadam. Będzie taka możliwość jutro całą konferencję ostatnią na to zostawiam. A więc to jest krok piąty, przepraszam, czwarty dokonanie tego brachunku. Już nie chcę podsumowywać, bo chyba powiedziałem mocno dokładnie, tak jak bardziej nie potrzeby. I teraz krok piąty, już krócej, krócej pilnuję czasu, żebyśmy mieli chwilę przerwy przed wywiadem. Krok piąty, wyznaliśmy Bogu, sobie i drugiemu człowiekowi istotę naszych błędów. No tutaj parę uwag wstępnych, ale istotnych. Wyznaliśmy, lepiej wyznaliśmy. Czyli nie wystarczy, że ten obrachunek moralny zakładamy mądry, ani pobłażliwy, ani okrutny, ani, nie, ani niedosadny, ani przesadny, bawiąc się słowami, że ten mądry obrachunek uczciwy, proporcjonalny do świadomości, wolności i do tego, na ile się rozumieli istotę grzechu, że, żeśmy ten rachunek zrobili. Nie wystarczy, żeśmy sobie powiedzieli. Musi być krok kolejny. Idziemy z tym do innych osób. Z tym, cośmy sobie uświadomili. Nie zostajemy sami. I jak mamy opory, czy, czy w ogóle to jest potrzebne, czy ten może piąty krok wykreślić, no to sobie przypominajmy od razu los Judasza. Judasz nie zrobił piątego kroku. Zrobił czwarty krok, jak mówiłem, świetnie, no super szlachetnie. Bez kombinowania, bez porównywania się z innymi, których mógł uznać za gorszych od siebie, bez tam kombinowania, że nic złego w sumie nie zrobił. Więc zrobił świetne, z sumienia, zrobił świetnie czwarty krok, ale nie zrobił piątego. Poszedł się powiesić. Otóż im lepiej zrobimy czwarty krok, im bardziej uczciwie, daj Boże bez przesady też, ale po prostu uczciwie, to będzie nam no, ciążyło, nakrzywdziłem innych. Może mam niewielkie win winy moralne, bo to nie było całkiem świadomie, dobrowolnie. Może w ogóle nie mam grzechu, przynajmniej ciężkiego, bo pojęcia nie miałem, że krzywdząc siebie czy ciebie, krzywdzę samego Boga. No, ale krzywd mam, mam sporo wyrządzonych, sobie innym, i jeśli sobie to uczciwie powiem, i na tym poprzestanę, zostanę sam na sam z tym obrachunkiem moralnym, może się źle skończyć. Może się źle, źle skończyć, dlatego jest potrzebny krok piąty. Idę z tym do innych osób. Mówię osób, żeby objąć i Boga, i ludzi, bo i Bóg, i ludzie są, jesteśmy osobami, a nie rzeczami. Więc idę do innych osób i dobrze jest zacząć od, od Boga, No bo przy Bogu się czuję najbardziej bezpiecznie. Jak powiem to człowiekowi, zawsze z ryzyką, nawet jeśli to jest jakiś wspaniały przyjaciel, no małżonkowi, dzieciom lepiej nie. Z różnych względów nie zaczynamy od, od zwierzania się, bo będziemy jeszcze dobijać, ale o tym przy innych krokach. W każdym razie lepiej nie do bliskich, bo też nie wiemy jak oni zareagują, jak na przykład mąż, który wychodzi z alkoholizmu, z, z, ze zdrad małżeńskich, przyjdzie i powie to szczerze, że on nie wyzna i zacznie od żony, powiedzmy, to ją może dobić albo, albo może ją sprowokować do odragowania że teraz widząc ona jego pokorę, to, że jest zupełnie w innym miejscu, może teraz odreagować wszystkie swoje bóle, które się gromadziły latami, które on powodował i teraz na niego zamiast z podziwem powiedzieć mężu podziwiam cię właśnie, jestem pełna uznania, że tak się radykalnie zmieniasz, to może go dobić tak, dobrze, że mi to mówisz, ale ja się, jeszcze ci powiem dziesięć razy tyle, jaki jesteś diabelski, no i może go dobić. Więc ani niedobrze nie zosta nie, nie zostać samemu, bardzo niedobrze, nie zacząć piątego kroku, ani też jest niedobrze pójść do niewłaściwych osób. Albo takich, będą, które będą nam pobłażać, albo takich, które nam będą przesadnie wmawiać odpowiedzialność, czy te skrajności, ani takich, którzy, które są emocjonalnie za blisko nas, czy które żeśmy krzywdzili, no bo wtedy te, prowokujemy te osoby do bardzo niedojrzałej reakcji, no ale my sami prowokujemy, więc od, od, najlepiej zacząć od Boga, tak jak piąty Krok nam mówi, nie, nie, nie ma potrzeby poprawiania, więc najlepiej zacząć od Boga, bo przy Bogu się czujemy najbezpieczniej. Bo nawet jak jeszcze daleko nam do takiej wielkiej przyjaźni z Bogiem, do tej wielkiej pewności, że Bóg mnie w każdej sytuacji rozumie, kocha i nigdy kochać nie przestanie, to jednak i tak no, podskórnie, intuicyjnie doświadczujemy, doświadczamy, że z Bogiem jesteśmy najbardziej bezpieczni, że On nas nie skrzywdzi, że On nie odreaguje, nie zemści się, nie wykorzysta naszego uznania prawdy, żeby tam coś, jakieś swoje interesy ugrać. No, to jest wręcz intuicyjne. Czy najpierw najlepiej pójść do Boga, do spowiedzi generalnej czy do zwykłej spowiedzi, jeśli to wystarczy ale, ale pójść, pójść do Boga. Ktoś powie, no ale to, to wtedy jest tam jeszcze pośrednictwo człowieka, przyda się. Tylko trzeba oczywiście, zwłaszcza przy takich spowiedziach z całego życia, czy ze znacznego odcinka życia, przy sytuacjach pokomplikowanych, no to na przykład, kiedy kobieta idzie do spowiedzi, nie dlatego, że nadręczyła kogoś tam cudzołóstwem, czy, czy pijaństwem, to dlatego, że że krzywdziła rozpieszczaniem, nie wiedząc o tym, no ale teraz wie. tutaj trzeba być bardzo subtelnym, żeby dobrze pomóc to, przejść tam tą przeszłość. To, to chyba oczywiste. Więc tutaj ksiądz, nie, jeśli jest normalny, to nie przeszkodzi go, pomoże. Dlaczego? No, bo możemy ten krok czwarty zrobić błędnie. Szczerze, ale błędnie. Albo sobie pobłażać, albo się zadręczać, w do skrajności. I jak pójdziemy do, do Boga, ale na zasadzie jakiejś modlitwy i rozmawiania z Bogiem, nawet najpiękniejszego, rozmawiania najszerszego, to może to być szczere, ale niedojrzałe. Może być szczere. Mogę, na przykład, w, w rzeczywistości może być to, że sobie pobłażam, rozmawiając z Bogiem o tym moim roz, obrachunku z przeszłością, ale nie wiem o tym, że sobie pobłażam. Bóg wie, no ale nie, nie, Bóg nie krzyczy, bo jest dżentelmenem mówi po cichu i mówi Go do tych, którzy chcą Go słuchać. Więc nie przekrzyczy nas, nie, nie zmusi nas do przyjęcia prawdy. I tak samo, jeżeli się zaostro oceniam, druga skrajność, to też prawdopodobnie nie dam rady, nie dam szans Bogu, żeby mnie wyciszył, żeby mnie pocieszył, no bo ja tylko krzyczę, Panie Boże, jestem diabelski, jestem okrutny, nakrzywdziłem, na, na to wszystko było winy moralne straszne, to były wszystkie straszne grzechy, no bo tego wszystkiego nie wie, a... A jak pójdzie przez spowiednika do Boga, no to spowiednik, jeśli jest normalny, się zorientuje i pomoże. Tutaj powiedzieć, człowieku, za bardzo się atakujesz. Pan Bóg tak Ciebie nie widzi, ja tak Ciebie nie widzę i Ty masz święte prawo zobaczyć siebie spokojniej, łagodniej, bo tak jest prawda o Tobie, że nie jesteś aż tak drański, że to, co robiłeś, nie było wszystko świadomie, w sposób całkowicie wolny, z premedytacją. Aż tak źle z Tobą nie było, więc yy, tutaj yy, to, że do Boga idziemy najpierw, to chyba jest oczywiste, już mówiłem, bo do ludzi jest zawsze ryzyko najpierw pójść. Jak pójdę do Boga, a potem pójdę do ludzi, nad mnie zranią, nie zrozumieją, to już silne spotkanie z Bogiem sobie poradzę, ale bez spotkania z Bogiem, prosto do człowieka, który by mnie nie zrozumiał, poranił, wprowadził w błąd, czy to popłaszając mnie, czy mnie za bardzo atakując, mógłbym zostać tak zraniony, że, sobie już, że już nie pójdę do Boga. Tylko raczej poszukam gałęzi, żeby się powiesić. Albo sobie mówię, że właściwie to nie ma problemu. To po coś do Boga, że, że właściwie jestem już wybielony. Więc tutaj jako przykład biblijny, że do Boga, ale przez pośrednictwo człowieka, no to to jest ta słynna scena, kiedy Bóg posyła proroka Natana do Dawida. Wiemy, że Dawid był bardzo Bożym człowiekiem. Wszystko zawdzięczał Bogu, był bo najmłodszy tam. Z rodzeństwa, w rodzinie się nawet nie liczyła. Bóg go wybiera i namaszcza na króla pierwszego króla swego narodu wybranego. I Dawid jest super szlachetny, daruje życie swojemu śmiertelnemu wrogowi temu królo, temu Saulowi. Też synowi Saulowi. Potem też swojemu synowi, który na własnego ojca podnosi rękę, zaprzyjaźnia się na życie i śmierć z synem śmiertelnego wroga a z Bogiem no to już jest niesamowicie przyjazny, głęboki duchowo, w najpiękniejszym modlitwie świata, psalmy, uzdolniony muzycznie, tańczy przed arką, chce zbudować świątynię. Niesamowicie szlachetny Boży człowiek, ale kiedy wpada w kryzys, to staje się cudzołożnikiem i mordercą. Zleca zabójstwo męża swojej kochanki. Więc wpada w straszliwe zło, jest na dnie, i wtedy, co robi Bóg? Posyła mu Natana, jakby z współczesnym językiem. Sam Bóg posyła swoje inicjatywy, żeby przed Bogiem się rozliczył Dawid, ale z pomocą człowieka, tego Natana. I zobaczcie, jaki sprytny jest Natan, genialny jest. Nie mówi królu Dawidzie, wszedłeś w straszny kryzys, stałeś się cudzołożnikiem i mordercą. Bo gdyby to powiedział, to by Dawid wpadł w szał i by zabił Natana i byłby jeszcze, byłby jeszcze gorszy stan jego. Nawet gdybym się Natan poświęcił bez sensu, bo bym pogorszył stan Dawida. Natan, posłany od Boga, ma Dawida ratować, a nie uczynić podwójnym mordercą. Więc nawet gdyby się Natan był taki bo żeby się godził na taką ofiarę, to bez sensu. Bo to jest żadna ofiara, to jest tylko naiwność. Pogarszam stan tego, do którego mnie Bóg posyła. Więc Natan był spryciarzem, posłany od samego Boga. Opowiada tam tą przypowieść. Jakiś tam facet miał... Stoł wieczek przed gość, ale żałował jedną z tych, zabrał biedakowi, sąsiadowi jedną jedyną. Co sądzisz o takim cwaniaczku? Win, win jest śmierć. To ty jesteś tym człowiekiem. Wielki spryt tego Natana, żeby pomóc Dawidowi uznać prawdę o sobie. W związku z tym ta scena niech będzie najprostszym znakiem, że idę do Boga z wyznaniem win, ale dobrze przez sakrament. Po pierwsze łaska sakramentalna, po drugie spowiednik, daj Boże, normalny. Jak ja to mówię, jak ksiądz jest normalny, to jest genialny. Ale, ale żeby był normalny, to samo. No jak jest normalny, to jest normalny. Dokładnie. Bo jak kobieta jest normalna, to jest genialna. A jak my mężczyźni, także księże, jesteśmy normalni, to jesteśmy normalni, a to jest piękne być normalnym. A u kobiet normalność oznacza genialność. No ale to, to już my panowie musimy to znieść. Ale no, to inna historia. W każdym razie idziemy do Boga, jeżeli trafiamy na normalnego księdza, który będzie pośrednikiem, no to nam pomoże doprecyzować ewentualnie ten nasz obrachunek moralny, żeby nie był ani, żeby nie wpadał ani w pobłażanie sobie, ani w zadręczanie siebie. A jak jest ten nasz obrachunek moralny już dojrzały, no to nam spowiednik w imieniu Boga to potwierdzi. No ale przede wszystkim jest to spotkanie z Bogiem, takie jak powrót marnotrawnego syna, któremu ojciec nie pozwala do końca spowiedzi, podnosi go natychmiast z ziemi i urządza święto. I nie wypomina synowi ani słowem przeszłości syna i nie wypomina synowi ani słowem swojego cierpienia strasznego przez te lata, kiedy syn błądził. Przecież ojciec cierpiał bardziej, bo syn zadawał większe cierpienie ojcu kochającemu niż sobie, to już wiemy, na tym polega właśnie grzech i rozumienie, o co tu chodzi. Więc jeśli Ty, Synu, jesteś marnotrawny i błądzisz, to Ojcu zadajesz większe cierpienie niż samemu sobie. Ty nie jesteś w stanie aż tak cierpieć ze współczucia sobie, jak, jak Bóg cierpi, bo nie jesteś w stanie aż tak bardzo kochać samego siebie, jak jesteś przez Boga kochany. Bóg się z Tobą to sam nie jest Twoim postępowaniem powtarzam, ale z twoim, z twoim losem, z Twoim e, tręczącym, autodestrukcyjnym stylem życia. Więc e, co robi, powtórzy ojciec? nawet nie pozwala Synowi do końca spowiedzi. Od razu święto. No i tutaj jest Bóg, jak we wszystkim, najbardziej genialny. Kiedy ktoś do nas przyjdzie, za chwilę nam wyznać i potem następne kroki będą i nawet jesteśmy bardzo Boży i szlachetni, ale ten ktoś nas nakrzywdził, no nie tak aż bardzo jak Boga, ale też potężnie, ale Boga bardziej, Bóg się nie zemści, ale potężnie, i się przymieni całkowicie, to wcześniej czy później wypomniemy przeszłość temu komuś. Mąż, żonie, żona, mężowi, rodzic, synowi, córce, którzy tam weszli kiedyś w straszny kryzys, wyszli, ale rodzice aż posiłili. To jest kwestia czasu. Wcześniej czy później przyjdzie jakiś, jakiś moment mojej słabości i Ci to wypomnę, nie, nie powiem, jak bardzo się cieszę Twoją teraźniejszością nową, piękną, tylko jak bardzo chętnie wspominam, przynajmniej w tym momencie, i z, i z taką, w takiej formie Twoją przeszłość, żeby Cię zranić. Mimo, że masz piękną teraźniejszość. Więc dlatego najpierw pójść do, do Boga, zdecydowanie. A tutaj jeszcze taki uśmiech okrutny, no ale powiem. Jakaś żona mówi do męża: Mężu, ja Ci naprawdę już przebaczyłam to że 62 lata temu tam wyrządziłeś mi tam na ulicy taką małą przykrość no małą, to właśnie chcę ci powiedzieć to było 62 lata temu, jest nie tak ostatnio i ci naprawdę przebaczyłam a mąż już na skraju prawie rozpaczy, rozstroju nerwowego mówi, żono czy od 62 lat kilkadziesiąt razy dziennie musisz mi przypominać, żeś mi już tamto przebaczyła tą małą przykrość tak, mężu, żebyś był tego pewien. A on się jest na skraju szpitala psychiatrycznego. Kompletny roztrój nerwowy, no przecież to można się wykończyć. Nie? Więc my czasami nawet jak mówimy, że przebaczamy, to możemy tak to robić, że kogoś dobijamy. Więc najpierw pójdźmy do Boga. W piąty krok mówi: Wyznaliśmy Bogu sobie a potem drugiemu człowiekowi w sobie istotę naszych błędów. Otóż ktoś powie, no jak to sobie, to najpierw Bogu, a dopiero sobie, to, to jest niemożliwe. No, nie mogę być Bogu czegoś o mnie, zwłaszcza z obrachunku moralnego, czego sobie najpierw sam nie powiem. Nie, tu jest wszystko mądre. Genialny jest ten program, dlatego zatytuwałem nie z tej ziemi w podtytule mojej książki o tym programie, bo tu się dokonuje równocześnie, a prawie nawet najpierw mówię Bogu, dopiero sobie, czyli dopiero przy Bogu, dopiero jak pójdę do Boga, jak poczuję Jego miłość, jak poczuję się tym synem czy córką manotrawnymi, których Bóg podnosi, przytula, nie, nie patrzy na przeszłość, dla Boga nie ma przeszłości, dla Boga jest tylko teraźniejszość, I to, to tam powiem Bogu więcej niż mówiłem sobie, przygotowując się nawet najszczerzej do tego obrachunku, do tej spowiedzi. A więc, yy, czy, czy w chwili jeszcze może przed spowiedzią, jeśli robię obrachunek moralny już mając Boga w sercu, już się na Niego otwierają, już Go wpuszczając w życie, już pojednany z Nim, już nie wmawiający sobie, że Bóg jest winny, że On mi ze te cierpienia, czy moje słabości, czy że On chciał, żebym cierpiał. Wiem już, że On mnie zawsze kochał, nawet wtedy, kiedy ja sam siebie nienawidziłem i że zawsze warto Go słuchać, więc kiedy już to wiem, kiedy się poczuję przy Nim bezpieczny, zacznę Jemu mówić, prawdę o sobie do końca i wtedy sam zacznę to słyszeć. Mnie się czasem to zdarza, że ktoś, no zwłaszcza z panią, ale i z mężczyzn też, przychodzi, zaczyna ze mną rozmawiać i zaczyna mi mówić pewne rzeczy i mówi, proszę księdza, ja sobie nigdy sam tego nie powiedziałem. Dopiero przy księdzu to sobie powiedziałem. No to wtedy oczywiście wzruszenie nie zawsze becze na zewnątrz, ale w, w środku jest ogromne wzruszenie. Przy księdzu się poczułem, nie tylko poczułam, jako kobiety, co łatwiej. już no nie dekorentował. Natomiast także niektórzy mężczyźni przy mnie mówią mówią coś o swojej przeszłości, rozliczają się i mówią, księży Marku, teraz uświadamiam, pierwszy raz to sam sobie mówię. I ja najpierw jak księdzu powiedziałem, dopiero sam to usłyszałem, bo przy księdzu się poczułem bezpiecznie. Nie wiem, czy to uzasadniało się, poczuł bezpiecznie, poczuł, ale no daj Boże, ale ja to relacjonuję i jest te, te właśnie sytuacje, które mnie bardzo zruszają, no chyba najbardziej. Więc przy Bogu się czujemy bardziej bezpieczni, niż nie tylko przy samych sobie, ale przy na, najspanialszych przyjaciołach. I jak pójdę do Boga i, i do Jego miłości, no to sobie, sobie przy Bogu powiem wszystko. Nie bojąc się, że się rozlecę, że, że skończę jak Judasz. Choćby ten obrachunek moralny był straszny dla mnie, ale jestem chroniony miłością Boga. To, to potrafi wszystko powiedzieć sobie też przy Bogu. No i wreszcie, istotę mówię też drugiemu człowiekowi, ale jak mówię, w tym kroku, przynajmniej piątym, najlepiej wręcz zniechęcam, żeby mówić to komuś bliskiemu. Nie tylko małżonkowi, rodzicowi czy, czy synowi, córce, ale nawet tam ciocią, wujkom, czy nawet jakimś bliskim przyjaciołom. Lepiej to z tym pójść do kogoś mądrego, ale z kim nie jestem tak mocno związany emocjonalnie. Bo temu komuś będzie łatwiej tego wysłuchać, łatwiej tak z, z boku stanąć, tak powiem, i mi ewentualnie pomóc, żebym w czymś się aż tak nie oskarżał, bo przesadnie się oskarżam, albo żebym w czymś uznał większą odpowiedzialność niż do tej pory byłem skłonny. Więc komuś obcemu jest to łatwiej niż komuś z najbliższych, choćby dużo bardziej dojrzałych niż ten, ale tu więź emocjonalnym sprawiają, że trudniej nam jest i wysłuchać, i podpowiedzieć coś, i ocenić, i doradzić, więc lepiej pójść do obcego, może dobić sponsor w ramach 12 kroków, Czyli, czyli W każdym razie ktoś, dobrze jak to jest świecki, oprócz tego, że poszedłem do Boga z pomocą księdza, oprócz tego, że sobie przy Bogu powiedziałem daj Boże do końca jak, jak umiałem, to jeszcze ktoś ze świeckich może pewne jakieś niuanse choćby dopowiedzieć, w każdym razie nic na tym nie stracę, a mogę, a mogę zyskać. Więc dobrze mieć takie spojrzenie i. Najpierw przy Bogu z pomocą księdza i potem sobie do końca powiedzieć przy Bogu, bo wtedy się nie rozlecę, no i jeszcze pójść do kogoś do kogoś świeckiego, dojrzałego, ale nie, nie, nie z krewnych. Do krewnych, do najbliższych przyjdziemy w, w dużo później. No, może nie dużo później, ale nie w tym jeszcze kroku. I jeszcze tutaj ostatnia rzecz, patrzę na zegarek. Te dwa kroki były szczególnie ważne zwłaszcza ten czwarty, żeby dokładnie wyjaśnić. Tu, tu musiał być czas. Kończymy już, ale jeszcze ostatnie słowo. Wyznaliśmy Bogu sobie, drugiemu człowiekowi istotę naszych błędów. Otóż jeszcze tutaj dwa słowa i będzie przerwa. Mianowicie istotę naszych błędów. Tu dwie rzeczy chcę podkreślić. Najważniejsze według mnie. To znaczy, mamy nie tylko powiedzieć Bogu sobie komuś z mądrych ludzi, jakie błędyśmy popełnili, jakie krzywdy. Zauważcie, istoty naszych błędów to jest też genialne, nie istoty naszych win moralnych, czy istoty naszych grzechów, bo to nie rozstrzygamy. Błędyśmy popełnili wszyscy, czyli krzywy wyrządzili. To jest też genialne. Warto wspomnieć, że tutaj Bilwu nie rozstrzyga oceny moralnej, tylko mam się skupić na, na tym, cośmy, jak żeśmy błądzili, czyli krzywdzili siebie i innych, a czy to była wina moralna, grzech, to to już tam przy Bogu sobie... Ale, ale tu jest słowo błąd, bo nie wszystkie krzywdy, nie wszystkie błędy są winomoralne, a tym bardziej nie wszystkie są grzechem, więc to się potwierdza. A więc i teraz istotę tych naszych błędów, z których część jest winomoralną, część może grzechem, ale błędy są na pewno, czyli krzywdy. I teraz istotę. Otóż chodzi o to, żeby nie, nie tylko sobie uświadomić, co błędnego zrobiłem, moje słowa czyny, tylko co było ich istotą. Nie że tam 288 razy, którzy dużych tak sobie przypominam, pobiłem żonę tu, tam i, i, i ówdzie biłem, powiedzmy, czy zdradzałem tą techniką, tamtą, ową, czy oglądałem pornografię taką, owaką, siaką. To nie, nie, to nie jest istota. Nieraz mi ktoś tam pisze e-maila na, na 20 stron, a istota jest w trzech linijkach. No, ale pisząc 20 stron, to zwłaszcza panie, widzę, że nie mam pojęcia o istocie problemu. Niektóre mi daty piszą, że ta kłótnia to była wtedy, a ta to wtedy przed południem, a ta to później wieczorem. Kompl kompletnie się zagubi. Tak. Nie, nie wie, o co chodzi. No, nie ma szans wiedzieć. Bo opisuje wydarzenia, opisuje swoje czyny słowa czyny słowa męża, czy kogoś tam innego, z jest kryzys. Natomiast nie, nie, w ogóle sobie nie daje szans na istotę. Otóż istota wynika podwójnie. Po pierwsze co jest istotnym problemem w tych, w tych złych, krzywdzących słowach, czynach z mojej strony, czy ze strony tej drugiej osoby, co jest tutaj istotą. Czy egoizm, czy lenistwo, czy przewrotność, czy cynizm. Jak to się przejawia, to każdego dnia co chwilę może być inaczej. Ale co jest istotą? Bo, bo tak to, to się wszyscy zagubimy, że, że będziemy sobie opisywać kolejne sceny, kolejne kłótnie, kolejne tam krzywdy. No ale co jest istotą? Więc do, do, do jakiej grupy krzywd trzeba by to zaliczyć? I po drugie, z jakich moich cech się to bierze? Co, co we mnie tam jest niedojrzałego, zranionego, nie, błędnego? Że, że ja tak, takie istotne błędy popełniam. Czy że ten drugi człowiek taki obecnie popełnił istotne błędy. Więc nie skupianie się na masie zjawisk pojedynczych słów, krzywd pojedynczych, tylko pogrupowanie i popatrzenie, co, co tu jest największym złem i z jakich moich cech to, to, to wynika. Żebym zrobił. Bo ja, bo ja się mam zmienić, po to robię obrachunek w czwartym kroku, po to wyznaję. Bogu sobie, żebym ja się zmienił, a nie tylko zmienił moje postępowanie. Więc Jezus nie mówi do... Chyba się skończył baterię. A, a je, jeszcze może troszkę wyciekł. Już się to wyłączyło, ale włączyłem. Jezus nie mówi do grzeszników, wy, wstrętni, wy wstrętne czyny tych grzeszników się zmieńcie, tylko mówi, wy grzesznicy się zmieńcie. A więc tu, tu jest nie tylko pogrupowanie tych krzyw, które wyrządzałem w, w tak syntetyczny sposób, żebym zobaczył, co tu jest istotą. Czy jestem draniem, czy jestem cyniczny, czy jestem egoistyczny, czy jestem hedonistyczny, czy, czy jestem cwaniacki, czy jestem bezmyślny. Więc wtedy jak pogrupuję, jak zobaczę istotę tych moich błędów, zacznę też widzieć, o co we mnie chodzi. Jakie we mnie są główne słabości, które umożliwiają tego typu błądzenie w swej istocie. I tutaj jeszcze koło uśmiech pójdziemy, mianowicie gdzieś tam na sympozjum dla psychologów chrześcijańskich w Warszawie. Jak zacząłem mówić, że jedni ludzie są podli, drudzy święci, jedni są szlachetni, drudzy okrutni, jedni ratują, drudzy dobijają. Jakaś pani nie wytrzymała, taka poprawna politycznie. Przypominam, psycholodzy chrześcijańscy z tego chrześcijańskiego zauważenia nie wytrzymała. I podniosła rękę i właściwie krzyczy od razu, przerywa, i mówi, Przy księdza nie wolno tak, tak dzielić ludzi na podłych i dobrych, na świętych i, i drańskich, na krzywdzicieli, ratujących, bo każdy człowiek jest dobry. No to jest słynne mity ateistyczno-lewackie, żeby się nie trzeba było nawrócenia. Nie? Każdy człowiek jest dobry i ludzi mamy akceptować, mówi ta pani, krzyczy właściwie. Ich czyny możemy y, y, się sprzeciwiać czynom, czyny krytykować, ale wszystkich... Nawet tych, którzy fatalnie postępują, mamy akceptować. Mówię, proszę pani, albo pani, albo ja, ktoś z nas jest naiwny, to proszę sama rozstrzygnąć. Otóż pani zakłada, że czyny, te złe czyny się same zachowują. Same. Sama ręka pije, sama ręka kradnie, sama, samo ciało kogoś tam zdradza. Samo ja jestem, jestem w porządku. Tym ty akceptuję, ja się akceptuję. Jestem w porządku, tylko moja ręka coś złego robi, mój głos. Wydaje straszne jakieś tam słowa z siebie, moje narządy rodne się tam z jakimiś innymi narządami rodnymi łączą, ale to nie ja. Więc pani zakłada, że, że czyny się same zachowują, że nie ma sprawcy. I, I ten, kogo bym ja nazwał sprawcą, to jest ktoś niewinny, a czyny są winne. A ja zakładam, że czyny się same nie zachowują, nie czynią, tylko że to człowiek wykonuje dane czyny. No i się tego uczy od Jezusa, bo Jezus nie mówi wy wstrętne czyny się zmieńcie, tylko mówi wy wstrętni grzesznicy się zmieńcie, wy się nawróćcie. To się i wasze czyny zmienią. A więc O to chodzi tutaj w tym piątym kroku, żebyśmy wyznawali Bogu sobie i drugiemu człowiekowi istotę naszych win. Byśmy nie, nie chodzi tu o samo wyznawanie, O samo tam, bo, bo wyznawanie byłoby poniżaniem siebie. Sztuka dla sztuki bo wyznawanie moich błędów, win jest bolesne. Nie chodzi o samo wyznawanie dla wyznawania. Chodzi o to, żeby dzięki spotkaniu z Bogiem i z Bożymi mądrymi ludźmi i mądre dzięki spotkaniu mądremu z samym sobą, z pomocą Boga i Bożych ludzi, żebym sobie nazwał, pogrupował i zobaczył istotę tych błędów, żebym zobaczył, z jakich moich cech te błędy wynikają, w wtedy sobie zrobię diagnozę, co robić, żeby do tego już nie wracać. Więc tu chodzi o diagnozę, tak jak w medycynie, nie chodzi o diagnozę, żeby teraz poniżyć pacjenta, że masz takie słabości, takie choroby, tylko żeby zacząć proces zdrowienia. To samo tutaj. Więc jak wyznam, zrobię sobie solidną diagnozę w obrachunku moralnym. Pójdę z tym do Boga, do bliźniego, mądrego i pójdę nie z, z, z, z, zagadując Boga i bliźniego tysiącami szczegółów, tylko powiem istotę rzeczy, żadnych szczegółów. Łatwo mi będzie wtedy z ich pomocą zrozumieć, o co tu chodzi i o jakie moje słabości. I łatwo będzie mi potem iść w kolejne kroki, gdzie zacznę mieć coraz lepszą teraźniejszość.